Klasyk i nowość, hity hit i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Witam was kochani bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Na Łące <śmiech> Bardzo przepraszam e, Więc tak, znajdujemy się właśnie na Łące I bardzo mnie zastanawia, czy, czy naprawdę słychać te wszystkie chrzęszcze? Chrzęszcze? <śmiech> czy naprawdę słychać te wszystkie chrząszcze, chrabąszcze i tego typu sprawy? Sprawy? Oj, oj, oj, coś jestem nieprzytomny dzisiaj. W każdym razie mam nadzieję, że jednak to nagranie nie będzie aż tak takie, czy tak mi się wydaje, że będzie. No tylko nagranie testowe, więc w sumie to pies to lizał. Dobra, stop. Tequila is my lady! My lady. Come on in, guys! Come on in, come on in! You're welcome! Tequila from darkness. There is light. Więc witam Was bardzo, bardzo serdecznie w drugim podejściu podcastu na łące. Drugie podejście do pierwszego odcinka. Czy słyszycie ten szum wiatru, te chrząszcze i ten ciągnik ładujący belę na wóz wodnami? Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Jeżeli jednak. To trzeba będzie rozkmienić, gdzie ja to jutro kurde, nagram. Ale na razie. No cóż, nie no, nie nagram teraz okrzyków, bo trochę siaga. Nagram je jutro. A teraz w sumie to nie wiem, co mam robić. Trochę lipa, totalna. Mega ultra hiper. What the fuck is this? Jest sobota 23 maja 2015 roku. Słuchacie właśnie 30. nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie dyktafonu wita się z Wami Szymas. I tylko Szymas. nic z Was być może spodziewała się tutaj Skuriel lub Mando? I dlaczego jestem tutaj sam oraz o co do Cholery chodziło z tym czymś, co usłyszeliście wcześniej? To wyjaśnię za jakiś czas. Teraz chciałbym tylko zaznaczyć, że jeżeli ktoś z Was ma wrażenie, że Szymas brzmi dzisiaj jakby został obudzony w środku nocy i był troszkę jeszcze nieprzytomny, to częściowo ma taka osoba rację, bo wprawdzie mamy już prawie siódmą, ale no troszkę się nie wyspałem i jestem jeszcze nie do końca obudzony. Nie dobudziłem się jeszcze, ale mam nadzieję, że w toku podcastu Jakoś dojdę do siebie, a poza tym będę mówił o czymś, o czym mogę mówić wybudzony w środku nocy, więc myślę, że jakoś sobie poradzimy. I właśnie o czym będę mówił. Ten podcast powstaje niejako, jako kolejny podcast około okołokonferencyjny, to znaczy w związku z tym, że przez jakiś czas opracowywałem pewien temat na pewną konferencję, to wykorzystam część z przygotowanego materiału, by opowiedzieć Wam dzisiaj o pewnym filmie. Zacznijmy od konferencji. Konferencja, tytuł spotkania z gatunkami, komedia. I pisałem Wam na fanpage'u, że nawet na właśnie spotkania z komedią Szymas musiał wprowadzić troszkę grozy. I rzeczywiście tak też się stało. Uznałem, że przecież istnieje coś takiego jak połączenie komedii i horroru. Istnieją takie gatunki jak horror komediowy czy komedia grozy i postanowiłem to wykorzystać. Oczywiście właśnie taka hybryda gatunkowa horror i komedia istnieje w kinematografii od zawsze od początków filmu i jest tam trochę mniej znanych dzieł z tych takich bardziej znanych chociażby cała seria o Bocie i Costello ze studia Universal, o której też wspominałem tydzień temu. Mnie jednak interesuje bardzo specyficzne połączenie tych gatunków, a mianowicie taka hybryda gatunkowa, która jest jednocześnie parodią filmową. Czym jest parodia? Myślę, że wszyscy wiemy. tak? Chodzi o taki gatunek filmów, w którym w sposób przerysowany, ośmieszający Pokazane są skocniałe wzorce gatunkowe, różne uznane konwencje, utarte schematy, normy filmowej komunikacji, w którym właśnie naśladowane i w ten sposób ośmiewane są jakieś maniery stylistyczne konkretnych twórców. Ogólnie chodzi o naśladowanie i ośmieszanie elementów danego dzieła. I ośmielenie mnie interesowała interesował horror komediowy, który jest parodią filmową. Tego typu dzieł też troszkę powstało. Z takich najbardziej znanych to oczywiście Krzyk Wesacravena, pierwsza część 96 rok i potem kolejne. Przy czym, co warto zauważyć, te filmy nadal są jednak horrorami z krwi i kości. Mamy tam połączenie wątków horrorowych i komediowych, mamy taką satyrę na slasher, w tej pierwszej części chociażby, i z tego muszę sobie powtórzyć krzyki jakoś. Planuję to od dawna i coś nie mam czasu, ale dobra, nieważne. Yy, ważne jest to, że tutaj te wątki satyryczne, humorystyczne nie psują atmosfery grozy. To nadal jest całkiem niezłe kino grozy i możemy się tutaj jednocześnie i bać i śmiać. Boimy się i śmiejemy się. Powstały też filmy, które uderzają bardziej w te tony komediowe, periodystyczne. Chociażby straszne filmy. Myślę, że każdy oglądał chociaż jeden film, jeżeli mnie tutaj słucha w serii Scary Movie. Ja ogólnie bardzo lubię tę serię. Znaczy bardzo, no lubię, bawiłem się oglądając te filmy. Nie najgorzej. Ale no trzeba już zauważyć, że się o nich mówi, że one uderzają już te tony bardzo komediowe i często walą w widza takim humorem nie najwyższych lotów. Mamy tam masę żartów związanych z cielesnością, seksualnością, fekaliami, pierdzeniem i tak dalej. Co, no, nie, wiem, gdy wciągamy kogoś z zewnątrz, gdy ja na przykład mówię o czymś takim na uniwersytecie, no to raczej nie będę polecał jednak na lewo i prawo strasznego filmu, tak? Więc warto to wiedzieć. I podkreślić. Ale mimo wszystko, ja tam jakoś te straszne filmy lubię. Powstają też filmy z humorem jeszcze niż lotów. Też będące o wiele bardziej parodią zwyczajnie niż filmem grozy. I tutaj przykładem może być film Piszcz, jeśli wiesz, co zrobiłem w ostatni piątek 13. Tak, coś takiego naprawdę powstało. Istnieje. Akurat ten film oglądałem i, no, ma kilka fajnych, śmiesznych elementów. Kilka zabawnych scen, świetną parodię Christine w jednej z sekwencji, ale poza tym, no jednak, no jest słaby. I to poczucie humoru czasem jest e, żałośnie beznadziejne. Więc jakoś szczerze nie mogę tego polecić. Powstają też takie parodie filmowe, które nie odwołują się tylko do jednego gatunku, a do różnych kultowych filmów z różnych gatunków. Na przykład 30 nocy paranormalnej aktywności z opętaną przez diabła dziewczyną statuarzem. <grym z tle> tak, naprawdę coś takiego istnieje. 30 nocy paranormalnej aktywności z opętaną przez diabła dziewczyną statuarzem. Tego jeszcze nie nadrobiłem, ale właśnie na konferencji jedna osoba wspomniała, że oglądała to i tak na... w nocy przed konferencją i no, po minie i komentarzu wnioskuję, że nie jest to najlepszy film. I nas dzisiaj będzie interesowało coś jednak bliższego Krzykowi coś trzymającego całkiem niezły poziom a mianowicie Dom w głębi lasu. Show up on the GPS is unworthy of global positioning. That's the whole point. Get off the grid, right? Hello. I'm thinking this thing doesn't take credit cards. times says closed. We're looking for uh what's it called? Tillerman Road. Not to get you there, getting back. That's your concern. <laughs> This is awesome. Whoa, no way. <laughs> the lambs have passed through the gate. They are come to the killing floor. Get this party started. Wait a minute, i seriously believe something weird is going on. What is that thing? We have to stay together. This isn't right, right, We should split up. Yeah, good idea. Really? Film ze scenariuszem duetu Whedon goddard Nim jednak o samym filmie, jeszcze jeszcze słówka, jeszcze chwilka drugiego wstępu. Otóż, właściwie konferencja była o gatunkach, no i wszyscy wiemy, do czego służą nam gatunki, tak? Do porządkowania, klasyfikowania tekstów kultury, w tym przypadku filmów. I gdy mamy do czynienia z gatunkami, to bierzemy pod uwagę różne rzeczy w tej klasyfikacji, nie wiem elementy ikonografii filmu, tematykę, postacie, czy rekwizyty, czy scenerie wykorzystane w filmie, jakieś kryteria formalne, ale też przede wszystkim, myślę, efekt, jaki film ma wywołać na widzu. W związku z tym, ja bym powiedział, że po prostu gatunki służą komunikacji między twórcami i producentami filmu, a widzem. Między widownią, a osobami odpowiedzialnymi za film. O co chodzi? No, jeżeli na przykład ktoś się nie interesuje kinem, tak, ktoś woli literaturę, muzykę, sport, ma jakieś inne hobby, a jednak chce iść do kina w piątek wieczorem sam, czy z dziewczyną, chłopakiem, ze znajomymi, to czytając tytuły filmów przykładowo, może nie mieć bladego tego pojęcia, z jakimi filmami ma do czynienia. Yy, nazwiska mu nic nie mówią, też twórców czy aktorów, ale gdy już spojrzy na opis gatunku, no to już wie, czego może się spodziewać, tak? Jeżeli idziemy na komedię, no to spodziewamy, że będziemy się śmiać. Idziemy na film grozy, spodziewamy się, że się przestraszymy, że będzie coś obrzydliwego, strasznego. Będą jumpscaresy. Jeżeli idziemy na thriller, to spodziewamy się, że będzie nas trzymał w napięciu. Melodramat powinien nas wzruszyć. No i tak dalej, i tak dalej. Już samo spojrzenie na gatunek, no, mówi nam całkiem sporo, zwłaszcza jeżeli mamy jeszcze dookreślony przykładowo podgatunek. Jeżeli widzimy, że idziemy na film z gatunku torture porn, no to wiemy dokładnie mniej więcej, czego możemy się spodziewać. I to jest z jednej strony zaletą, z drugiej strony wadą, bo właśnie niektóre gatunki już zostały dość mocno przemielone przez różnego rodzaju twórców i niektóre schematy zaczynają się powtarzać na tyle często, że film już potem nie jest dla nas jakoś szczególnie interesujący. Nie zaskakuje w żaden sposób. I właśnie tutaj może wróćmy na chwilę do krzyku. Bohaterka krzyku, Sydney, zauważa, że filmy grozy w jej odczuciu wszystkie są takie same. I podaję przykład takiej absurdalnej sytuacji w filmie Grodzy no, na zasadzie seryjny morderca, głupi seryjny morderca śledzi jakąś piersiastą dziewczynę, która oczywiście nie umie grać i która zamiast wybiec przez frontowe drzwi z domu, to wbiega na schodach na piętro. No i tego typu rzeczy są zdaniem Sydney uwłaczające. Oby są obrazą dla widza. I rzeczywiście po części coś w tym jest, bo no, właśnie takie schematy, jak bieganie po schodach, czy, nie wiem, na cmentarzu, wchodzenie do jakiejś opuszczonej krypty, i tak dalej, i tak dalej. Tych jest bardzo dużo swoją drogą. Bedwolf omówił całkiem sporo z nich na Pyrkonie w czasie swojej prelekcji. I z tego, co wiem, planuje na którymś z kolejnych konwentów, w którym będzie uczestniczył, rozwijać dalej ten wątek. Zresztą mnie też korci, by kiedyś zrobić prelkę o kliszach w filmie Groza, ale no zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie są klisze, są schematy, stereotypy i właśnie jeżeli chodzi o kinogrozy, to mam wrażenie, że od roku 2005 mniej więcej zaczęto zarzucać grozie wtórność, stereotypowość, przewidywalność. Naprawdę masa osób zwłaszcza w sieci narzekała na to, że horror jako formuła gatunkowa się wyczerpał. I Mówię 2005 rok jako taka granica, bo to było jakoś yy, jakoś po sukcesie piły. Piła 2004, potem hostele i ogólnie cały ten wysyp torture porn. W kolejnych latach, przez 2006-2008 mieliśmy Touristas, Frontiers, Martyrs. No i oczywiście wszystkie sequele hostelów i pił. I wtedy bardzo dużo osób mówiło, że no, już nie kręci się dobrego kina grozy, kręci się tylko kolejne piły, tylko to torture porn. Mnie to strasznie wkurzało. Yy, zwłaszcza, że masa osób, która wypowiadała się w ten sposób, nie miała bladego pojęcia o kinie grozy. Yy, wiadomo, że rzeczywiście była akurat fala tych konkretnych filmów. Zostaliśmy zalani tego typu produkcjami i komuś się to może nie podobać, ale Myś nie, nie wiem, chociażby podcast Caprifolium, który ogólnie lubię, przesłuchałem wszystkie odcinki, ale tam bodajże już w pierwszym Odcinku W pierwszej audycji i potem bodajże w trzeciej i jeszcze w którejś ze sporo późniejszych padły właśnie takie teksty, że o, dzisiejszy horror to tylko kolejne piły, że to się nie rozwija, to nie ma sensu, nie znamy się na kinie grozy, ale będziemy wyrokować na temat całego gatunku. No sorry, ale to było strasznie słabe i strasznie mnie tym, ten podcast wkurzył. Podobny wątek pojawił się też niedawno w Myszmaszu, chociaż tutaj, no nie doszło do aż tak definitywnych stwierdzeń, do aż takiej krytyki. I tam Jagger troszkę też polemizował potem z tym w komentarzach. No ja się ogólnie nie zgadzam, tak, że ten gatunek jest jakoś szczególnie wtórny, stereotypowy, przewidywalny, bo jeżeli ktoś by się zagłębił właśnie w analizę poszczególnych komedii, czy thrillerów, czy melodramatów, no to tam też mamy pewne konkretne schematy, pewne bardzo określone schematy z konkretnymi plot pointami, z konkretnymi twistami w końcówce. No i też można by powiedzieć, że o to jest wtórne stereotypowe i tak dalej. Jednak z drugiej strony oczywiście muszę się zgodzić, muszę się zgodzić, muszę się zgodzić, jednak z drugiej strony muszę się zgodzić, że jakaś tam wtórność w horrorze też występuje i właśnie zostaniemy przy slasherze, bo dom w głębi lasu też w dużej mierze jest taką satyrą na slasher. Ale nie tylko. Wiecie, co to za gatunek, Tak, Mamy z definicji jakiegoś seryjnego mordercę, który prześladuje pewną grupę ludzi, często młodych ludzi, nastolatków i po kolei morduje kolejne osoby, z tej grupy i zazwyczaj no, dokonuje tego w jakiś dość brutalny sposób i ma jakieś swoje cechy charakterystyczne to znaczy przykładowo właśnie specyficzny wygląd ma jakąś maskę, jakąś konkretną broń specyficzny sposób działania bardzo konkretny modus operandi czy jakieś inne cechy charakterystyczne jakiś tik nerwowy, no różnie z tym bywa i gdy słyszycie slasher, co sobie myślicie? Zastanówcie się teraz przez chwilę. Sleszek. Czy tam teen slasher. No myślę, że jakieś tam tytuły mogą wam przyjść do głowy. Czasem bardzo konkretne. Nie wiem, ja myślę sobie od razu Droga Bez Powrotu, piątek 13, Koszmar z ulicy Wiązów, yy, nie wiem, dalej, Bal Maturalny, Czarne Święta, yy, Moja Krwawa Walentynka, Cicha Noc Śmierci Noc, yy, Prima Aprilis, yy, no jest tego, no masakra piłą mechaniczną. Można by tak pewnie długo, długo, długo. I rzeczywiście, jakby się tak zastanowić, to nawet jeżeli mamy bardzo różne settingi w tych filmach, jedne rozgrywają się w jakimś tam przypadkowym dniu, inne, nie wiem, w Halloween, w Walentynki, w Święto Dziękczynienia, w Prima Aprilis, inne jedne mają seryjnych morderców takich normalnych, ludzkich, inne mają jakieś nadnaturalne istoty, które mordują. W jednych mamy mutanty, w innych, nie wiem, zabójczego indyka czy bałwanka, faceta w przybraniu Mikołaja. I oczywiście mamy sporo rzeczy, które zmieniają się z filmu na film, ale gdyby się takim bliżej przyjrzeć, to często pewne elementy są dość schematyczne. I właśnie Kevin in the Woods w 2012 roku postanowiło wykorzystać no właśnie tę konwencjonalność konkretnych gatunków i zrobić z tym coś ciekawego. Właśnie mój referat miał tytuł Między konwencją a inwencją, horrorem a komedią, refleksja na temat domów w głębi lasu w reżyserii Drugo Darda. I właśnie twórcy tutaj cały czas balansują na granicy między właśnie jednym gatunkiem a drugim, między byciem, między byciem schematycznym a byciem kreatywnym. Samych twórców myślę nie trzeba wam jakoś szczególnie przybliżać. Joss Whedon no to oczywiście facet od Firefly, Dollhouse, Angela Buffy ym, z filmów To Serenity czy chociażby Avengersi i pierwsi i ci ostatni Age of Ultron. A Goddard, no Goddard zaczynał bodajże od współpracy z Widonem przy Angelu, przy Aniele Ciemności, później przy serialu Alias pracował, Lostów kręcił, później stworzył Cloverfield, czyli Project Monster, jeszcze później World War Z i już teraz bardzo niedawno Daredevil'a jeszcze. Co do tego mówię, że nie trzeba ich przybliżać, a Potem przybliżam. Dobra, nieważne. Yy, ważne jest to, że panowie postanowili zrobić coś ciekawego i stworzyli film, który reklamowali sloganem, który po polsku brzmiałby następująco. Pięciu przyjaciół udaje się do opuszczonej chaty w lesie. Dzieją się złe rzeczy. Jeżeli myślisz, że znasz tę historię, pomyśl raz jeszcze. Genialne, genialne, genialne. Po prostu tego typu slogan pojawiał się w różnych wariantach w kampanii promocyjnej filmu i bardzo mi się podoba uważam, że naprawdę doskonale pasuje do tej produkcji i teraz po tym ultra długim wstępie mogę w końcu przejść do samego filmu o co chodzi? w skrócie rzeczywiście mamy piątkę bohaterów, którzy udają się do lasu piątka młodych ludzi chce spędzić spokojny weekend w lesie mamy trzech chłopców dwie dziewczyny Mamy jedną parę, taką typową sportowiec i blondynka zgrabna. Drugą parę, która jeszcze dwójkę bohaterów, którzy jeszcze nie są razem, ale mają się ku sobie. I takiego singla troszkę szurniętego, uzależnionego od marihuany. Takiego troszkę naszego dowcipnisia głupolka. I ta piątka wyjeżdża do chatki rodem z Evil Dead. I tam dzieją się właśnie straszne rzeczy. Coś, ktoś chce ich zabić. No i na tym to, co konwencjonalne się kończy. Bo film jest totalnie innowacyjny. Znaczy, okej, okay, wiadomo, pewne jego elementy pojawiały się już wcześniej, ale pomimo wszystko... No nie, jest innowacyjny, koniec ich kropka. Zaczyna się dość standardowo, czyli mamy napisy początkowe, w tle widzimy jakąś krew spływającą po dziwnych rycinach, malowidłach, przedstawiających jakieś sceny tortur, kaźni, jakieś dziwne rytuały. Więc zaczyna się właśnie tak standardowo, widzimy te napisy początkowe i myślimy sobie, okej, okay, dobrze, tak powinien zacząć się film grozy, jestem na właściwym filmie, nie pomyliłem sali kinowej, będzie dobrze jednak po chwili, już po tych napisach początkowych twórcy zaczynają to, co będą robili przez resztę filmu, czyli zaczynają bawić się z oczekiwaniami widza w drugiej scenie, a czy w drugiej scenie po napisach początkowych, w tej pierwszej scenie filmu obserwujemy dwóch panów w białych kołnierzykach pod krawatem w jakimś dziwnym, sterylnym miejscu w jakiejś, nie wiem, korporacji, laboratorium Ja wiedzą co to jest Panowie w białych kołnierzykach prowadzą taką codzienną, prozaiczną rozmowę. Nie wiemy do końca o co chodzi, bo jest troszkę wygwana z kontekstu, ale wychodzi na to, że jeden żali się, skarży się na swoją żonę, że ta planując dziecko zaczyna jakoś zawczasu, dużo wcześniej zabezpieczać mieszkanie, to znaczy zabezpieczać przede wszystkim szuflady i szafki. Kolega tego mężczyzny mówi, że no ok, no ale w czym problem? No jest troszkę może na to nadopiekuńsza. I ten pierwszy zauważa, że kurczę, ale ona zabezpiecza takie szafki, do których to dziecko to przed trzydziestką nie sięgnie. No i mamy taki zabawny w sumie dialog. Dialog, który jest troszkę od czapy w tym filmie. Nie pasuje za bardzo do konwencji. Zwłaszcza po tych krwawych napisach. Zwłaszcza, że nie dzieje się w tej scenie nic szczególnie strasznego. I... Właśnie o co chodzi? Tak samo jak wy dzisiaj na początku. Spodziewaliście się zapewne dyskusji mnie, mando i skóry, a ja wam rzuciłem coś od czapy. Nie wiem, czy dla was to było zabawne. Mnie te dwa fragmenty, które wam tam wkleiłem, bawią no strasznie mocno. Zawsze, bo są tak absurdalne, że no nie mogę się powstrzymać, żeby się nie zaśmiać, gdy ich odsłuchuję. Co to za fragmenty? Te fragmenty, gdy... Planowałem zacząć nagrywanie w ubiegłoroczne wakacje i byłem właśnie u rodzinki, to było jeszcze przed złamaniem szczęki chyba. Jeszcze nim miałem złamaną żuchwę, to wziąłem dyktafon i poszedłem sobie, byłem u rodzinki na wsi i poszedłem sobie na łąkę, by troszkę ponagrywać. Chciałem chyba zrobić właśnie pierwszą wersję wstępniaka albo podcastu o Dardzie wtedy. I przy okazji też ponagrywać sobie różne inne rzeczy, które mogą się przydać, chociażby do zajawek, których swoją drogą nie zmontowałem do tej pory w większości. I yy, chociażby ten okrzyk, uwaga, spoiler, tego typu rzeczy chciałem sobie ponagrywać. Wziąłem dyktafon, wyszedłem na łąkę, włączyłem go i aby się rozgrzać, bo ja się zawsze stresowałem, że znaczy zawsze, przez bardzo długi czas przed nagraniem. Yy, no ja na serio byłem bardzo nieśmiałą osobą przez lata zresztą pod pewnymi względami nadal jestem i odpaliłem dyktafon i nagrałem właśnie te dwie wstawki i potem przestałem nagrywać, bo właśnie głupio mi było drzeć się na całe gardło myślę, że jednak wyglądałoby to dziwnie nawet gdybym krzyczał, tylko uwaga spoiler, na środku łąki z dyktafonem w dłoni no i zresztą naprawdę strasznie głośno było słychać brzęczenie owadów, granie świerszczy i potem jeszcze te maszyny rolnicze sobie odpuściłem no i dlaczego ja to, to wrzuciłem na początek? Akurat to wrzuciłem, bo to miałem pod ręką i uznałem, że pasuje. A dlaczego po to, by pokazać Wam, jak działa Cabin in The Woods? Co sobie pomyśleliście, gdy to usłyszeliście? Myślę, że, nie wiem, ktoś mógł pomyśleć sobie, e... Boże, odwalił mu do reszty, co z tym szymasem? o co biega, ktoś mógł się uśmiechnąć pod nosem czy zaśmiać się, ktoś mógł poczuć się trochę zdezorientowany na zasadzie chwila, um, o co chodzi co się dzieje, ktoś inny mógł się poczuć zaintrygowany, na zasadzie o, zaczyna się nietypowo, ciekawe co dalej z tym zrobi i tak samo jest w tym filmie, gdy widzimy tę scenę z jednej strony, no troszkę się śmiejemy bo jest jakoś tam zabawna z drugiej strony jesteśmy trochę zdezorientowani bo nie mam dlatego pojęcia o co chodzi do tego jesteśmy jednak zaintrygowani też, bo w końcu po coś twórcy wstawili tę scenę na początku filmu, musi mieć jakiś sens nie tak jak mój podcast na łące tutaj, chociaż nie, no ma sens bo się do niego odwołuje i ten film przez cały czas działa w ten sposób swoją drogą by unaocznić ten grę z oczekiwaniami widza na konferencji naukowej usiadłem w ostatniej ławce i schodząc, by wygłosić mój referat, założyłem takie... Byłem w garniturze, pod krawatem w białej koszuli i założyłem takie robocze rękawice i maskę Jasona. <grym wytrzymań> no cóż, <grym wytrzymań> miny ludzi były... No, są rzeczy, których kupić nie można. Że tak zasytuje pewną reklamę. Ale ludzie przyjęli to wszystko ciepło i myślę, że udało mi się zwrócić uwagę na to, na co chciałem zwrócić uwagę, czyli właśnie na tę grę z oczekiwaniami. Więc jak tutaj wygląda dalej? Nie będę spoilerował rzeczy bardzo istotnych, tylko jeszcze rzucę jeden przykład. Otóż chwilę później poznajemy naszych bohaterów. Bohaterów, jak mówiłem, jest piątka, dwie dziewczyny, trzech chłopaków. I teoretycznie to są też... Jakieś tam typy y, z Slashera. W teorii tak, w praktyce nie. I weźmy za przykład tylko jedną postać i scenę z samego początku też. Y, mamy y, Kerta, w y, którego wciela się Chris Hemsworth, y, czyli nasz aktualny Thor y, z MCU. I ten bohater to jest sportowiec. Widzimy go w sportowej bluzie z piłką na samym początku. Spotyka się z naszą zgrabną blondynką. I tego typu bohater w streszerze gdybyśmy jechali z schematami, to założylibyśmy, że, no jest głupi i napalony. No, i, i tyle, tak? To jest typ. Jest napalonym idiotą, za przeproszenie. Który raczej nie będzie błyszczał intelektem i który przy pierwszej, najbliższej okazji będzie chciał uprawiać seks z blondynką. No bo tak to w tych filmach zazwyczaj wygląda. A tutaj niespodzianka. Gdy poznajemy naszego bohatera, widzimy go jak tam wyrzuca piłkę przez okno, troszkę droczy się ze swoją dziewczyną, jest tak w miarę luźno, zabawnie, a po chwili zagląda do torby drugiej bohaterki. Pakuje się ta bohaterka na wyjazd, no i Tutaj nasz sportowiec, atleta, podchodzi, zagląda do torby i wyciąga książkę taką grubą i rzuca tekst na zasadzie Słuchaj, nie bierz tego, nie czytaj tego. Profesor omawia tę książkę całą na wykładzie. Weź lepiej, sięga inną grubą książkę z półki, Przeczytaj lepiej to. Jest ciekawe, do tego profesor tego nie zna, więc no już na egzaminie, pokażesz, że temat cię zaciekawił. Wie się normalny niby dialog jeszcze nakręcony tak fajnie na poważnie, a my zbieramy szczękę z podłogi w tym momencie, bo to tak nie pasuje do schematu tej postaci, do jej archetypu, że no to, to aż ciężko wyrazić. Tak? Uśmiech od ucha do ucha, wielkie zaskoczenie, facet jest bystry, inteligentny, okazuje się później, że ma stypendium na uczelni, no osą. Tak, i to samo do trzy innych postaci, i samej fabuły i tak naprawdę wszystko więcej co bym powiedział byłoby już dużym spoilerem i nie będę teraz tego robił przez chwilę powiem wam, że jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego filmu to obejrzyjcie go w najbliższym czasie, to jest tylko półtorej godziny i to półtorej godziny zlatuje bardzo szybko takiego Van Helsinga chociaż oglądałem go po raz pierwszy ostatnio męczyłem nie wiem jak długo Wprawdzie też robiłem sobie notatki przy tym i tak dalej. Ale film nie wymęczył. Musiałem oglądać go w dwóch torach na dwa razy, bo na raz nie dałem rady. I ten film zresztą ma chyba za dwie godziny, a go oglądałem jeszcze przez jakąś co najmniej godzinę dłużej, przez to, że właśnie robiłem notatki i tak dalej. Na Cabin in the Woods, nawet nie wiem kiedy mi minęło to półtorej godzina. film widziałem już ostatnio szósty raz. Dwa razy w kinie go widziałem na maratonach i później jeszcze cztery razy we własnym zakresie i naprawdę, chociaż już znam wszystkie twisty to ten film nadal jest dla mnie świetną rozrywką i zresztą właśnie, nie, o co chodziło z tą Mando i Skórą w ostatnim odcinku Mando i Skóra nagrali podcast o Kevin the Woods film miał premierę w, w Polsce pod koniec kwietnia 2012 roku a Mando i Skóra nagrali kombinat podcastowy o tym filmie w lipcu 2012 roku, niecałe trzy miesiące po premierze. I właśnie też wykorzystałem ich głosy, by zwiększyć ten efekt zaskoczenia w tym podcaście. Zresztą podlinkuję oczywiście to ich nagranie, będziecie mogli porównać nasze opinie. Teraz tylko wspomnę, że Mando narzeka w tamtym nagraniu, czy narzeka. Zauważa, że gdy pierwszy raz szedł do kina na dom w głębi lasu, spodziewał się takiego typowego slashera. Dostał zaś właśnie połączenie komedii i horroru, taką satyrę na slasher i przez to, że spodziewał się czegoś innego nie potrafił się dobrze bawić. Za to na drugim sensie, chociaż już wiedział, z czym ma do czynienia i teoretycznie film nie zaskakiwał go, tak jak za pierwszym razem, bawił się doskonale, bo, bo ten film jest po prostu bardzo, bardzo dobry. Myślę, że jeżeli ktoś jeszcze nie widział tego filmu, to powinien to jak najszybciej nadrobić. To jest tylko półtorej godziny i mija naprawdę bardzo, bardzo szybko. A całą resztę zapraszam teraz jeszcze na... Mam nadzieję, że nie za długą, bo muszę to jeszcze zmontować do dziesiątej strefę spoilerową. No i cóż, przechodzimy na drugą stronę. UWAGA! SPOILER! Witam serdecznie po drugiej stronie w strefie spoilerowej. Otóż y, tym, którzy jeszcze nie wiedzą tego lub też którzy nie do końca pamiętają jak to wyglądało w tym filmie, mamy tutaj do czynienia z akcją prowadzoną dwutorowo. Z jednej strony mamy tę piątkę bohaterów w domku w głębi lasu. Z drugiej strony y, mamy... Białe kołnierzyki. Białe kołnierzyki, które pracują dla pewnej organizacji, która chce ratować świat przed globalną, ostateczną apokalipsą. Mamy jakichś pradawnych bogów, którzy chcą zniszczyć świat i zniszczą go, jeżeli nie zostanie przeprowadzony rytuał. Rytuał akurat w wersji amerykańskiej polega na tym, że piątka młodych osób ma znaleźć się właśnie w domku w głębi lasu zejść do piwnicy, wybrać jeden z setek czy tysięcy artefaktów, przywołać w ten sposób jakieś konkretne monstrum, które będzie próbowało ich zabić. Potem te pięć osób ma po kolei tracić życie. Ostatnia ma zginąć, też w sumie już nie musi, ale może zginąć dziewica. Te osoby reprezentują konkretne typy. To jest właśnie sportowca, atletę, stypendystę, głupka idiotę, dziwkę i dziewicę. Te typy są nawet nazwane w filmie w ten sposób. I aby nasi młodzi bohaterowie właśnie dali się zabić, to białe kołnierzyki sterują światem przedstawionym, czyli tym lasem i domkiem. W jaki sposób sterują, no mają jakąś tam aparaturę, mogą kontrolować praktycznie wszystko. Oświetlenie w tym lesie, temperaturę, wydzielać feromony, różne gazy, blokować zamki w domku, otwierać ukryte przejścia, porzucać różne rzeczy. Ogólnie mają wpływ na wszystko w obrębie jakiejś tam przestrzeni. I tak, ten film właśnie w ten sposób dekonstruuje cały gatunek kinagrozy. I robi to w sposób przegenialny. Dokonuje dekonstrukcji i zarazem destrukcji różnego rodzaju schematów, stereotypów, klisz. To jest coś niesamowitego. I Teraz weźmy sobie na ten przykład właśnie fakt, że w filmie grozy mamy często do czynienia z takim dualizmem. Podział na dobro i zło w miarę wyraźny, a przynajmniej na kata i ofiarę. Tak? Mamy właśnie seryjnego mordercę i młodzież. Nawet jeżeli ta młodzież jest głupia, nie wiem, jakoś sprowokowała naszego seryjnego mordercę, jakieś mutanty, zombie, coś tam innego, no to i tak mamy ofiarę. I morderce, tak, dobro i zło. Jakiś tam podział zazwyczaj występuje. Tutaj. E, właśnie nie, to jest też zdekonstruowane, bo te nasze białe kołnierzyki, które zsyłają różnego rodzaju problemy na naszych bohaterów, akurat tutaj nasi bohaterowie wybrali sobie w piwnicy taki pamiętnik, ale ten nie nekroskop, tylko Nekronomikon chciałem powiedzieć Nekropolitan. znaleźli taki pamiętnik ala nekronomikon i przywołali w ten sposób rodzinę takich mutantów, zombie, ratneków. Kołnierzyki ją światem tak, by te zombie zamordowały naszych bohaterów, ale oni nie są źli. Oni przecież chcą uratować świat przed globalną zagładą, przed zniszczeniem przez pradawnych bogów, więc... Już mamy nawet ten podstawowy element zaburzony. Mamy zupełnie nietypowy sposób wykorzystane archetypy ofiar. Tak jak mówię, nasz atleta, tak, i sportowiec okazuje się być świetnym studentem, który zapewne ma piątki z wykładów, wie co czytać, żeby mieć dobre oceny właśnie z egzaminów, no i ogólnie jest całkiem bystrym, fajnym chłopakiem mamy dziewicę, która jak się okazuje w końcówce wcale nie jest dziewicą genialny wątek mamy blondynkę która dopiero na skutek działań białych kołnierzyków staje się właśnie taką niezbyt rozgarniętą blondyną jest nasz drugi taki sportowiec, stypendysta który chociaż jest czarnoskórny, nie ginie na początku i który chociaż ma być partnerem dla dziewicy, to jednak z tego wątku romansowego nic nie wychodzi ostatecznie. A przecież wiemy, że w horrorach ta miłość nawiązuje się w sposób spontaniczny. Zresztą właśnie wątki miłosne, w kinie grozy, jakieś, nie wiem, pocałunki, w ostatni, jednej z ostatnich scen, wyznania miłości. Jesteśmy, nie wiem, ściga nas grupa seryjnych morderców, czy jesteśmy w jakimś zapuszczonym miejscu, zaraz umrzemy, tak, wyznajmy sobie miłość, pocałujmy się, świetny moment na tego typu rzeczy, po co uciekać i się ratować, nie, poprzytulajmy się. Tutaj tego nie ma, tutaj właśnie nawet osoby, które przeżywają do końca, czyli Marty i Dana bodajże się nazywała nasza dziewica, głupiec i dziewica powiedzmy, tak nie są swoimi each other's love interest. Oni nie są sobą zainteresowani, co też jest wyjściem naprzeciw konwencji. Świetna sprawa, zresztą sam marti, nasz głupiec uzależniony od marihuany. Scena z początkowa, w której go poznajemy, no to jest coś genialnego. Może, może wrzucę w sumie cytat audio. Bachelor, awesome what the fuck is wrong with you, bro? People in this town drive in a very counterintuitive manner. And that's what I have to say. Uh, do you want to spend the weekend in jail? Because we'd all like to check out my cousin's country home. Hardy, honey, that's not okay. Statistical fact. Cops will never pull over a man with a huge bong in his car. Why? They fear this man. They know he sees farther than they. And he will bind them with ancient logics. Have you gone gray? You're not bringing that thing in the raveler. Good. A giant ball in your father's van? What are you, stone? <laughs> Słyszeliście to? Sam ten Marty przyjeżdża z wielkim bongo w samochodzie do reszty przyjaciół wysiada z tym wielkim bongo no i tamci w normalnym slasherze team slasherze, oni przyjaciele Martiego pewnie by zareagowali na coś o cześć Marty, co tam słuchać masz może jointa? A tutaj nie tutaj reagują tak normalnie, stary oszalałeś co ty robisz, chcesz wylądować w więzieniu a Marty też chociaż jest zjarany to nie jest takim totalnym głupkim idiotą no, sobie ten tekst, fakt statystyczny, policja nigdy nie zatrzyma, czy nie będzie śledziła faceta z wielkim Bongo. <grafię> Genialna sprawa. I później jak Marti mówi ten tekst, to do Kerta Myślisz, że chciałem wsiąść z wielkim Bongo do samochodu, do wana twojego ojca? Zjarałeś się, czy co? To Marty składa to w swoje wielkie Bongo gdy w film, film zobaczycie jak to wygląda do rozmiarów kubka technicznego i do wyglądu kubka technicznego, no to też jest scena no, niesamowita chociaż to jest sam początek i to nie pasuje za bardzo do kinagrozy jednak więc postacie też są bardzo bardzo nietypowe kolejna sprawa bardzo ważna, zwłaszcza dla streszerów wątek na gości i przemocy Widon w jednym z wywiadów Zauważył, że właśnie nie chciał mieszać z Godardem nagości i przemocy, czyli pokazywać właśnie nagich, zakrwawionych ciał, ale jednak czuł się w obowiązku jakoś nawiązać do tego typu wątków i kwestia chociażby piersi w slasherze. Każdy, kto obejrzał jakąś większą ilość slasherów wie, że w większości tego typu filmów muszą pojawić się kobiece piersi. Czasami na chwilę właśnie na jedną scenę e, pani się, nie wiem, przebiega, kąpi albo chce uprawiać seks e, z kolegą i w tym momencie coś ją napada, dopada, tam dźga nożem, widłami, czy co ma pod ręką. E, no i no to już się pojawia tak często, że jakoś no wydaje się być zupełnie normalne w tego typu filmach. I czasami jednak troszkę to wkurza, jak na przykład gdy omawialiśmy najlepsze świąteczne horrory i wspominaliśmy o Silent Night, Deadly Night, to tamten wątek piersi, chociaż cały film jest wspaniały, to wątek piersi pojawia się tak często, że no, krew nie zalewa, a w pewnym momencie, gdy po raz kolejny widziałem piersi, czy to w retrospekcji, czy w kolejnej scenie po prostu filmu, no przegięto z tym. Jak to wygląda w domu w głębi lasu? Tutaj w pewnym momencie białe kołnierzyki tak zmanipulowały, Y, blondynkę i sportowca, by udali się do lasu i mają się ku sobie, tak y, chcą y, się do siebie zbliżyć, ale no jest zimno, ciemno, może jednak wrócimy do domu, ta dziewczyna jednak nie chce się kochać w lesie, y, no i to jest też genialne, tak, no bo z drugiej strony y, no uprawianie seksu gdzieś na mokrym mchu, w środku nocy, w, w lesie, gdzie jest już chłodno, zimno i w ogóle w gruncie rzeczy nie ma większego sensu. A w filmach pojawia się bardzo często. No i tutaj jak to rozwiązano? No białe kołnierzyki podnoszą temperaturę, zmieniają oświetlenie, by było jaśniej, wypuszczają jeszcze dodatkowe feromony, by bohaterowie nie mieli kolejnych zahamowań. No i to działa. Bohaterowie chcą się kochać w tym lesie i na sekundę oczywiście muszą pojawić się te pierś. Ok, baby, let's see some boobies. Show us the goods. Does it really matter if we see... We're them? not the only ones watching, Ken Got to keep the customer satisfied. You understand what's at stake here. To jest istotne. Widzimy, że białe kołnierzyki obserwują to wszystko i ich ochroniarz w laboratorium, w którym się znajdują, pyta, czy musimy to oglądać. A białe kołnierzyki zauważają, nie tylko my patrzymy. Mamy też innych widzów, których musimy usatysfakcjonować. No i to jest oczywiście genialny metakomentarz, ale do tego wrócę jeszcze za chwilę. Mamy w spagodowane różne klisze fabularne, te schematy narracyjne i całą konstrukcję świata przedstawionego. O co chodzi? Otóż, po pierwsze, właśnie, tak jak z tym seksem w lesie, ta absurdalna motywacja bohaterów zostaje ośmieszona w ten sposób, że niby ktoś tym wszystkim steruje, tak? I tak samo różne inne dziwne zachowania typowe dla kinagrozy. Tak jak to, o czym wspominała Sydney, czyli bieganie zamiast wybiegnięcie z domu i chyba ratowania się, to wbieganie po schodach na piętro. W domu, gdy seryjny morderca grasuje. Wewnątrz budynku. No tak samo tutaj mamy scenę, gdy nasi bohaterowie wbiegają właśnie do domu. I sportowiec mówi, słuchajcie, tu jesteśmy bezpieczni, zabarykadujmy szybko drzwi, okna, no i trzymajmy się razem. No i białe na kołnierzyki strzelają face palma, rzucają coś na zasadzie, fuck że trzeba coś zrobić. No i wpuszczają specjalny gaz do środka i sportowiec nagle wdychając go mówi y, nie, to zły plan. Rozdzielmy się, pokryjemy większy teren. <grym> I oczywiście wszyscy pod wpływem gazu też mówią okej, tak, świetny plan, zróbmy tak. Tylko Marty, który jakoś chyba przez swój nauk jest odporny na te wszystkie gazy, zauważa ale poważnie? <grym> No i różne takie absurdalne zachowania są ukazane w ten sposób. I to naprawdę z jednej strony bawi, z drugiej strony wprawia, no daje masę radości wizowi, zwłaszcza obeznanemu z gatunkiem. Daje nam taki mentalny orgazm. Raz za razem. Konstrukcja świata przedstawionego. Po pierwsze takie absurdy jak zatrzaskujące się drzwi wtedy, kiedy nie trzeba, czy ogólnie świat przedstawiony działający na niekorzyść bohaterów tutaj też jest ukazane jako działanie białych kołnierzyków, ale też sama struktura jest świetnie przedstawiona, bo wiecie, w jak zwłaszcza mamy często do czynienia z taką sytuacją, że mamy świat bezpieczny i świat niebezpieczny. I gdzieś pomiędzy tymi dwoma światami jest stacja benzynowa. Stacja benzynowa Stąd też grafika do tego podcastu wygląda tak, jak wygląda. Stacja benzynowa, przez którą bohaterowie muszą oczywiście przejechać, muszą się tam zatrzymać. Zazwyczaj jest to zapadła stacja benzynowa z jakimś porąbanym właścicielem i ten właściciel albo jest zastraszony przez jakieś złe siły morderców, mutantów, dzieci kukurydzy, kogoś tam i po prostu ze strachu, by móc spokojnie wieść swoje życie wysyła bohaterów na pewną śmierć albo też jest sam jest psychopatą, może współpracować z tymi złymi lub też być jakimś fanatycznym wyznawcą tych złych i celowo sprowadzać po prostu ludzi na konkretną ścieżkę, na konkretną trasę by tam spotkało ich wszystko co najgorsze tutaj mamy tę samą scenę i pokazaną e, właśnie tak w miarę standardowo, przy czym też z wątkiem humorystycznym. E, nie wiem, e, mówiliśmy niedawno z Mando o Porze roku. i tam też była stacja benzynowa na Dolnym Śląsku i to taka a, Jezu, totalnie zapadła dziura. Właściciel wygląda jak właśnie zombie z The Walking Dead. Zresztą tam jest obok jeszcze jakiś chłopak z ultra zniszczoną twarzą, jakby zalaną kwasem, który liże szybę samochodu. No w ogóle jakiś absurd totalny. Tutaj też mamy takiego psychopatę. Ale no facet nie wygląda najlepiej, ale jednak nie jest żywym zombie, a po prostu starszym, porąbanym facetem. Sprowadza naszych bohaterów czy znaczy, ostrzega ich, bo ta stacja benzynowa też ostrzega przed złem często w jakiś sposób, ale tylko tak delikatnie. Chodzi o to, że to też jest element rytuału, to jest tak przedstawione w filmie, że ten facet na stacji benzynowej musi ostrzec nasi, naszych bohaterów, bo aby rytuał się dopełnił, bohaterowie muszą jednak działać jakoś tam świadomie, zmanipulowani, ale to jednak muszą być ich decyzje, to co się dzieje na ekranie. I do tego ta postać z stacji benzynowej później jeszcze dzwoni do białych kołnierzyków i jest przedstawiona jako taki porąbany fanatyk, z którego białe kołnierzyki się śmieją, którego traktują za idiotę i który w końcu, że jest idiotą. I po prostu jest im potrzebny do tego, by dopełnić rytuału, a poza tym no jest im totalnie obojętny. Um, to be honest, he's kind of freaking me out. Okay. Put him on. Mordecai, baby, what's happening? How's the weather up top? The lambs have passed through the gate. They are come to the killing floor. Well, you're, you're doing a great job out there. By the numbers, man, you gotta start it off just right. So we'll talk to you later, okay? Their blind eyes see nothing of the horrors to come. Their ears are stopped. They are the gods' fools. Well, that's how it works cleanse them cleanse the world of their ignorance and sin bathe them in the crimson of am I on speakerphone no absolutely not speakerphone no no I wouldn't do that yes I am I, I can hear the echo oh my god uh, you're right hang on one second I'll take you off that's rude I, I don't know who's in the room fine there you're off thank you this lightly, boy. It wasn't all by your numbers. The fool nearly derailed the invocation with his insolence. The ancient ones see everything, and they will not be... Świetna sprawa. E, właśnie wątki romansowe, o których wspomniałem, e, też są tutaj zdekonstruowane. E, nie mamy czegoś takiego jak w porze roku, że bohaterowie, którzy nijak nie mieli się ku sobie, e, jak tam ten łysy i ta blondyna, nagle sobie. W mają czas na jakieś wyznania, jedno z nich umiera, no to, tak, czy mógłbym być twoim półpakiem, Tak, mógłbyś być, och, ach. Czy mnie głównie utkwiła scena z Sanktuarium, takiego filmu w 3D, który zresztą miałem omawiać w pierwszym podcaście Ever, razem z Bad Wolfem i jeszcze jednym znajomym, kiedyś, kiedyś, kiedyś, gdy podejmowaliśmy pierwsze próby nagrań, właśnie zresztą też w 2012 roku i tam też dwójka bohaterów, na sam koniec oni są w piwnicach jakiegoś sanktuarium, hotelu e, ściga ich e, jakieś dziwne coś i, i no wszyscy ich znajomi zginęli, a im się zbiera nagle na jakieś właśnie buziaki, wyznania, przetulaski no tragedia, tutaj tego nie ma wręcz przeciwnie ta ostatnia para, która przeżywa nijak nie ma się ku sobie, to po prostu kumple, znajomi, którzy na sam koniec jarają jointa, czekając na apokalipsę. No niesamowicie proste i niesamowicie satysfakcjonujące. Zresztą ta bohaterka, która przeżywa, postać Final Girl i jej kolega Marty, Marty zginął teoretycznie, ale zginął poza kadrem. I wiemy, że w kinie grodza, ktoś ginie poza kadrem, to prawdopodobnie nie zginął. No chyba, że jest to film z niskim budżetem, to też może oznaczać, że chciano zaoszczędzić na nakręceniu tej sceny, ale to wtedy zazwyczaj jednak widać potem zwłoki gdzieś tam leżące. Jeżeli ktoś ginie poza sceną, nie widzimy zwłok, no to bohater prawdopodobnie przeżył. Wykorzystano to tutaj w sposób naprawdę wspaniały. A postać naszej dziewicy, która nie jest dziewicą i Final Girl, wiecie, jeżeli przeżywa jakaś teoretycznie słaba bohaterka, czy nawet nie słab, ale jeżeli przeżywa jakaś tam kobietka do końca filmu grozy no to zazwyczaj na koniec jakoś tam udaje jej się pokonać przeciwnika znaleźć w sobie siłę i przechytrzyć zabójcę zombie czy z czym tam sobie akurat walczy a tutaj nie, właśnie nasza bohaterka prawie ginie i uratować ją musi Marty czyli zjarany facet, który jest typem tego mało inteligentnego i małego zgarniętego chłopca. Cudowna, cudowna sprawa. Do tego ten film jest hołdem złożonym no praktycznie całemu gatunkowi kina grozy. Mamy tam taką scenę z windami i na koniec taką rzeź w tym kompleksie, w którym pracują białe kołnierzyki i znaczy to, to wygląda tak, że z tego kompleksu na górę do domów głębi lasu, w takiej specjalnej windzie, przybywa jakieś monstrum. Monstrum, które jest związane z artefaktem, którego bohaterowie użyli w piwnicy, z którego jakoś tam skorzystali, wiecie. I właśnie różnego rodzaju potworów, monstrów, nawiązujących do najróżniejszych dzieł. Najróżniejszych filmowych horrorów jest tutaj ponad 60, jak nie ponad 70. I to naprawdę bardzo różne rzeczy. Mamy nawiązania do. Mamy takiego Ala Pinheada z Hellraiser'a, mamy bliźniaczki z zaleśnienia, mamy Wendigo, czy tam Sasquatcha, mamy tę Almę z Gryfir'a, mamy w ogóle przeciwników z Left 4 Dead, yy, oczywiście zombie, wampiry, jakieś duchy, widma, gigantyczną ośmiornicę, gigantyczną kobrę. No, tego jest cała masa. Nie będę teraz wszystkiego wymieniał. Jak ktoś jest zainteresowany, to ja podlinkuję na YouTubie. Widziałem takie zestawienie w większości tych potworów. To będzie można sobie to przejrzeć potem na spokojnie. W każdym razie teraz przejdźmy do tego co najważniejsze i tutaj chciałbym odwołać się do słów Mando. Mando zauważył, że ten film nie ośmiesza tylko slashera, nie parodiuje tylko tego konkretnego podgatunku, ale cały horror. Mando stwierdził, że twórcy tego filmu sugerują, że właśnie każdy film grozy, jaki kiedykolwiek oglądaliśmy na ekranie, także rozgrywał się w ten sposób, czyli dwutorowo. Jak dwutorowo? Otóż w taki sposób, że my widzieliśmy na ekranie fabułę konkretnego filmu grozy. Oglądaliśmy sobie, nie wiem, Piątek 13 yy, Krąg, yy, czy cokolwiek innego. Bohaterowie jakoś tam często postępowali absurdalnie, a gdzieś za sceną zawsze działała tajna organizacja, która pociągała za sznurki i sterowała zachowaniem bohaterów. I ta myśl jest przegenialna i właśnie to mnie natchnęło do tego, by poświęcić referat i w konsekwencji też artykuł właśnie temu filmowi on dekonstruuje cały gatunek nagrozy. Po pierwsze przez te właśnie różnego rodzaju interteksty i ukazanie tych wszystkich innych monstrów, sugestia, że w domku w głębi lasu mógł się pojawić dowolny potwór, a więc, że każdy horror działa na tej samej zasadzie, do tego sugestia, że horrory w innych krajach, na przykład azjatyckie, też rozgrywają się w ten sposób. Mamy scenę w której rzekomo obserwujemy relacje na żywo z Japonii, gdzie grupa młodych, jakichś tam dziewczynek, zmaga się oczywiście z długowłosym, czarnowłosym demonem, któremu włosy zakrywają twarz, tak? No, wychodzi na to, że nawet tego typu filmy też, znaczy tego typu. Wydarzenia no, są sterowane Tylko przez taką instytucję Która mieści się w Japonii No genialna sprawa I jeszcze Po co to wszystko, po co ten rytuał No by zaspokoić the ancient ones By zaspokoić jakichś tam pradawnych bogów Oczywiście nawiązanie do Lovecrafta, do przedwiecznych Tylko Tak Kim są ci pradawni bogowie Jestem bogiem Świadom to sobie sobie Ty też jesteś bogiem Wyobraź, to sobie są... No kim są? To my. My, publika, widownia. I ta myśl, no to jest jeszcze bardziej genialne. Bo <gryw> dlaczego dzieją się te absurdy na ekranie? By zaspokoić publikę. Dlaczego pokazywane są piersi? Bo nie tylko my to oglądamy, nie tylko białe kołnierzyki, ale też ktoś jeszcze, kogo trzeba usatysfakcjonować. Kim są białe kołnierzyki? To twórcy filmu. Nawet właśnie tutaj te dwa główne białe kołnierzyki przypominają z wyglądu trochę Dreo Godarda i Josa Idona. No i ten pomysł a znowu, tak samo jak ta intertekstualność, to wszystkie inne potwory, mentalny orgazm dla fana grozy. Bo rzeczywiście coś w tym jest. Twórcy nie wiem, mają swoją stację benzynową, tak? Z jakimś tam fanatycznym gościem, mają swój domek w głębi lasu z potworami, sterują w dziwny sposób światem, tak żeby bohaterka na przykład potknęła się w danym momencie, czy by drzwi się zatrzasnęły w danym momencie, by światło zgasło w danym momencie by bohaterowie zeszli do piwnicy chociaż na logikę nie powinni byli tego robić, by uprawiali seks w środku lasu, chociaż jest zimno, ciemno wilgotno, do domu daleko twórcy, białe kołnierzyki robią to wszystko, by zaspokoić nas, publikę. Proste, a no przegenialne. I ja, ja ten film wielbię właśnie za ten metakomentarz i za ten hołd oddany też innym horrorom i za tę specyficzną interpretację całego gatunku. No rzecz wspaniała. I ktoś mógłby teraz powiedzieć, że no chwila, nie zgadzam się, przecież ja wcale nie chcę Oglądać za każdym razem w slasherze tego samego, czyli właśnie głupiej bandy młodzieży, też niezbyt rozkagniętego mordercy i nie wiem, i piersi w tam w kilku scenach. No i ja też tak sobie myślałem, że nie chcę tego, ale z drugiej strony no, oglądam też te slashery, tak? I wy też pewnie to robicie, chociaż wiecie, czego się możecie spodziewać i co tam zostanie wam pokazane. Oglądamy to, do jasnej cholery. Mamy serię. Jak właśnie, nie wiem, te wszystkie piątki XIII, teksańskie masakry, y, koszmar z Luizy Wiązów, y, Halloween, dzieci z Kukurydzy, no i tak dalej, i tak dalej, można by wymieniać pół godziny, nie na to czasu. I wiemy, że mamy tam masę schematów, że wiele rzeczy się powtarza z filmu na film. Wiemy, a i tak to oglądamy. Z jakiegoś powodu oglądamy to, czekamy właśnie na konkretne sceny, na wyłapywanie schematów, niektórzy nawet lubią to. Ja sobie też sobie tak myślę, że o ile film nie jest tak naprawdę do bólu schematyczny, to mnie to jakoś ultra nie przeszkadza, tak? Wręcz przeciwnie, jakoś tam też się ciesz czasami, że o tak, to nawiązanie do tego, to nawiązanie do tego, to już widziałem tu i tu, a skoro film jest prowadzony w taki sposób, akcja jest prowadzona w taki sposób, to pewnie w finale dojdzie do tego, do tego i przewiduje sobie, jak to się skończy. Jak mnie zaskoczy super, jak nie, no to też mogę mieć satysfakcję, że odgadłem to zakończenie. I jeszcze inna sprawa, powiedzmy sobie szczerze, ludzie jednak lubią w jakiś sposób tę seryjność, powtarzalność. Nie wiem, teraz oglądamy MCU, no i też nie oszukujmy się, <śmiech> wiemy jak to wygląda, tak? A pomimo wszystko ludzie chodzą do kina i cieszą się wielce, że te filmy powstają, ale już zostałem w horrorze e, Kazus Halloween. To też pojawiło się w jednym z tych filmów pokazujących już na interteksty. E, Kazus Halloween, e, Halloween trzecie e, Season of the Witch. Po polsku polowanie na wiedźmę albo polowanie na czarownicę. E, w tym filmie nie pojawił się Michael Myers. I co? I ten film, który e, w sumie do, nie wiem dlaczego akurat powstał w taki sposób, a nie inny. Dlaczego nie ma Majersa, czy chodziło właśnie o pokazanie czegoś nowego, kreatywnego, czy też powody były inne. Ale jak nie patrzeć w film, jako sequel, jako trzecia część serii był nietypowy. I co? I ludzie go zjechali. Zjechali go. To jest najniżej oceniana część z całej serii Halloween. Nie ma Majersa, tak? Jest inny i nie mówię, że jest dobry, tak? Ale mówię o tym, że reakcje jednak były jednoznaczne. Tak więc, no co tu ukrywać? Jest jakaś tam schematyczność. Są jakieś tam klisze, ale to właśnie dlatego, że my, no, jakoś tam też tego chcemy, jakoś, no, oglądamy to pomimo wszystko, pomimo tych schematów. A wracając do domu w głębi lasu, to jak przystało na parodię filmową, no, film i bawi i straszy mamy sceny typowo komendiowe typowo horrorowe, mamy cały czas tę grę z oczekiwaniami widza masę niespodziewanych elementów no i mnie to kupuje w 100%. i do tego ten film właśnie jest innowacyjny pokazuje, że można stworzyć jeszcze coś nowego oryginalnego w sztuce filmowej i w horrorze, że no można balansować na tej granicy między konwencją a inwencją i dodatkowo jeszcze między horrorem a komedią i czyni to właśnie bardzo świadomie nie tak jak Program roku czy Van Helsing tutaj nie wrzucamy wszystkiego co się da do jednego worka na ślepo nie, tutaj to co wrzucamy to wrzucamy w pełni świadomie kontrolując to i dlatego właśnie powstaje dzieło naprawdę no w moim odczuciu bardzo dobre no i może już skończę, bo muszę to jeszcze szybko zmontować ja siebie szczerze szczerze polecam i na koniec jeszcze tylko dwie uwagi, e, takie już personalne komentarze. Bogusiu, zajrzyj proszę na fanpage'u pod post z programem konferencji właśnie spotkania z gatunkami komedia, tam gdzie pytałaś mnie o jeden z referatów. Szczerze mówiąc, ja wpadłem trochę spóźniony na konferencję przez problemy z dojazdem, a jeszcze program troszkę się zmienił bo jeden referent nie dotarł na czas i troszkę to przestawiało i właśnie przegapiłem część tego referatu, ale tam w komentarzu czeka coś na ciebie, abyś mogła się pomimo wszystko zapoznać z tym referatem. Druga sprawa, Mateusz skomentował mój post, który umieściłem jakoś, nie wiem, po pierwszej w nocy już przed drugą, w którym zasugerowałem, że właśnie muszę wstać jakoś po szóstej i nagrać ten dzisiejszy podcast pomimo wszystko i Mateusz tam pisze czekam na odcinek podcastu w którym opisujesz jakich tybetańskich technik medytacji stosujesz że piszesz o tym z taką beztroską no cóż najgorsze jest to że nie stosuję niczego po prostu Tequila is my lady! my lady, mam takie porąbane poczucie obowiązku że jak już się zadeklarowałem to muszę to nagrać i ja bardzo często tak mam że nawet jeżeli w związku z tym, żeby skończyć coś, to prześpię się tylko godzinę, a potem muszę, nie wiem, lecieć na konferencję, czy właśnie jechać do innego miasta, czy mam do nagrania podcast, czy muszę załatwić jakieś inne sprawy osobiste, no to jeżeli muszę, no to ja tak zrobię po prostu. Skończę, co mam skończyć, prześpię się godzinę, albo się nie prześpię i, i o to dalej. To oczywiście nie jest <śmiech> szczególnie zdrowe na dłuższą metę i nie polecam nikomu, ale jak trzeba, to trzeba, no nie będę ukrywał, że no, wczoraj miałem jakiś kryzys, zresztą ogólnie teraz, no nadal mam masę roboty, wczoraj jeszcze mieliśmy piknik naukowy, który zresztą wypadł słabo, bo główny organizator dał ciała w kwestii promocji, ale no byłem tam i promowałem filologię germańską, jak już pisałem na fanpage'u poprzez nawiązania do grozy, Czyli, gdyby nie było niemieckiego pisarza I.T.A. Hoffmana, to Poe nigdy nie pisałby tego, co pisał. A w związku z tym nigdy nie powstałaby na przykład piła. A do tego przecież, gdyby nie Poe, to zapewne również i Lovecraft nie pisałby tego, co pisał. A bez Lovecrafta to w ogóle świat byłby smutny. I <ścoughs> współczesna groza nie wyglądałaby tak, jak wygląda, itd., itd. Miałem jeszcze paradować w stroju Jasona, ale dostałem nakaz z założenia koszulki z logo uniwersytetu i do tego było gorąco i kurtka Jasona nie za bardzo wchodziła w grę w związku z tym ale byłem przygotowany i na to <grym> tak, tak wszędzie wcisnę grozę w każdym razie po tym pikniku jakoś opadłem z sił i motywacja mi siadła na wieczór, ale jak widać podcast powstał, więc nie jest źle myślę, że następne też powstaną powoli też już planuję powrót do wcześniejszych planów i do różnych duetów i nie tylko, niedługo zapewne też na przykład w radio SK ka wyrócimy do Under the Dome wszystko kręci się do przodu będziemy się słyszeć, mam nadzieję, regularnie a teraz już kończę i siadam do montażu dzięki, że byliście ze mną życzę Wam klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście that Meet professional demonologists Ed and Lorraine Warren.